Dąd z nową lutą, niespokojny lot, miałem, jestem w luton. Na moich ludzi grać tą melancholinutą sławić rzeczywistość ze Dziadzior rapu dystrybutor. Z gadką na cztery nogi kutą. Bywa stromo i nie od razu, bywa suto. Teraz ziomo płynie, nie utoń lecz nie dokazu. Jakbym był markiem, grechutą, wołam, wbrew zarzutom. Nadstaw ucho, dedykuję to bankrutom Brud boją i brudzy budą. Tym, których zaszczuto, Tym, co mają ranę kłutą, zamiast serca Tym, co mierzą swoje tętno w kilohercach Tym, co znowu w życiu im nie wyszło Tym, co mają w ręku tylko swoją przyszłość Kieszeń pusta, piosenka na ustach Ostroduje, musisz na nogach ustać Na tej ziemi, gdzie skarby ukrył pluton Zimny wiatr wieje w luton po ulicach luton hula piacz Wśród rozbitych szyb Choć minęło tyle lat W uszach nosisz szczyt. Na ulicy pada deszcz Moknie szary ptak Życie rozsypuje się Ciągle w drobne Teraz patrzę z dala, jak urosła lat skala Ruszyła fala, każdy zapierdala Każdy goni talar, każdy goni euro, funta i dolara Ja tylko utrwalam te chwile jak malasz, Te emocje, które pakujesz w bagaż Myślisz sobie, teraz świat jest taki Ludzie migrują, jak migrują ptaki I na co zdał się ten między nami mur Zaraz zbijesz się w szare niebo z chmur złóż życzenia przy ostatniej kolacji Jutro jedziesz gonić chleb na emigracji Brat żegnał siostrę, matka żegnała syna Każdy zaczynał gdzieś na magazynach Nowe życie, nowy świat, lepsze jutro Żegnamy się smutno, witamy się wódką Po ulicach luton hula piacz Wśród rozbitych szyb Choć minęło tyle lat W uszach nosisz krzyk. Na ulicy pada deszcz W oknie szary ptak Życie rozsypuje się ciągle w drobny mak. Po ulicy kula wiatr wśród rozbitych szyk. Choć minęło tyle lat, w ustach nosisz krzyk. Na ulicy pada deszcz, moknie szary ptak. O, życie rozsypuje się ciągle w drobny Drob, mak. mak. Dla wszystkich mak. moich ludzi. Drob. Na emigracji Dla wszystkich drobny moich ludzi za wodą Wielką i małą Aha. Londyn, Bristol, Birmingham yeah. Northampton, Peterborough Jedziemy z tym Leicester, Nottingham, Sheffield Wszyscy moi ludzie, Manchester Liverpool, Leeds, Newcastle Nie zapominam o moich ludziach na północy Edinburgh, Glasgow dla wszystkich po drugiej stronie, Belfast, Dublin, Galway, Cork Słodka Irlandia, jedziemy z tym Jedna miłość Jak to robimy koląb, blokuje skumieli, jak i w czegotąb, oraz ową cicha jak atomową ale sprawa słów nie jest...